Ja jestem fangata Sexy chipka spód ha, Tutaj Dupę żej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer Na końcie nawet nie podpijaj Dziś loty private jetem Kiedyś luksus, to był free no ej, Dziś wakacje w LA. Kiedyś było to moje marzenie ha, Wszędzie gdzie nie wejdę To robię wrażenie Powiększyłam dupę jak zrobiłam karierę Ustą plecy mnie No bo mam za duże obciążenie Mój ex. Piwka, jebać typa Mógł pić Coca-Cola Została chłop cytryna Nie wrócę do byłego Może pomarzyć chyba Nawet jego matka Go kiedyś zostawiła Ja jestem Faga ta Sexy cipka, spod konina ha, Tupa taka duża Że jej szkoda Nie wypinać jak Nie ma sześciu Zer na koncie Nawet pinaj Dziś lotu Jestem kiedyś luksus to był fliną w no, ciągle dupki, a masz w domu babę Wstyd Może kiedyś znajdziesz taką jak ja, baby mama. Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za małą pałę Też pomogę ci z rapem, ja przynajmniej nie kłamię Dla drugiej takiej jak ja, nie ma miejsca na scenie Niby taka wielka ma płaskie siedzenie Na zdjęciach robisz miny, jakbyś miała za